Hej wam, witajcie. Dzisiaj tylko tak towarzysko postanowiłem odezwać się i nagrać cokolwiek. Ostatnio zdarzyło mi się widzieć w końcu trzecią część przygód Riddicka. Jeżeli ktoś kojarzy filmy Pitch Black oraz kroniki Riddicka, no to właśnie teraz mieliśmy okazję w końcu doczekać się trzeciej części. Dla tych, którzy filmów nie widzieli, e, taka mała wstawka. E, pierwszy film, Pitch Black, e, zaprezentował nam postać głównego bohatera, i e, Jest to e, kino science fiction, aczkolwiek takie science fiction e, raczej troszeczkę bardziej osadzone e, w jakichś realiach, e, bliższych naszej rzeczywistości, to znaczy bez wielu y, laserów, statków kosmicznych dookoła. Y, akcja mocno skoncentrowana na postaciach i na głównej postaci właśnie dutu, tytułowego y, bohatera. I powiem Wam y, coś takiego, że Ridley to jest moim zdaniem najciekawsza postać science fiction minionego dziesięciolecia. Jeśli chodzi o kino, jeśli chodzi o filmy żeby to na pewno. E, zagrany przez Vin Diesel e, główny bohater jest, e, posiada po prostu mega charyzmę, mega, mega e, wyrazisty charakter. E, poznajemy go w pierwszym filmie jako e, skazańca przewożonego na e, między, e, międzyplanetarnym statku e, kosmicznym, który ma go gdzieś tam dowieść na na, do jakiejś placówki do jakiegoś więzienia ale ustatek się rozbija i główny bohater oraz kilka towarzyszących mu postaci trafia na tajemniczą planetę pierwszy film moim zdaniem o tyle świetny, że właśnie skoncentrowany na postaciach, bardzo minimalistyczny jeśli chodzi o jakiekolwiek efekty specjalne, bardzo minimalistyczny jeśli chodzi o jakiekolwiek e, eksplozje i odciąganie uwagi widza od, od właśnie bohaterów troszeczkę nawiązujący do filmów z serii Alien e, są tam zresztą motywy, no, których nie chcę wam zdradzać, ale, ale po prostu bardzo ciekawe. Ale to co, co również interesujące, główny bohater wcale nie jest bohaterem pozytywnym, ale jak się zastanowimy, nie jest do końca też stricte negatywny no, jest, to, jest, to, jest to właśnie coś taka postać e, pomiędzy jednym a drugim, chociaż bardziej e, na pewno, gdybyśmy mieli ocenić, e, to jest, moglibyśmy go nazwać troszeczkę czarnym charakterem. E, ale napięcie, jakie właśnie tworzy Vin Diesel w pierwszym filmie e, swoją kreacją, e, i sama główna postać jest po prostu, no warto to zobaczyć, jeżeli ktoś nie widział, a ponadto film posiadał bardzo fajną ścieżkę dźwiękową, bardzo fajny dodający klimat soundtrack, także bardzo polecam, jeżeli nie widzieliście. Potem mieliśmy drugą część Kroniki Riddicka które z kolei były mocno skoncentrowane na efektach specjalnych, na dużej y, dawce akcji i tak naprawdę ten wątek taki psychologiczny, taki skupi skupienie się na opowiedzenie i wczucie się w historię y, postaci y, został zapchnięty na plan dalszy, także jeżeli ktoś nie widział pierwszej części Pitch Black z 2000 roku, y, a zobaczył kroniki Riddicka to tak naprawdę nie poznał głównego bohatera, y, y, dogłębnie i, i od tej od tej ciekawszej strony także pierwszy film mi się bardziej podobał aczkolwiek dwójka była też ciekawa no i e, na tym miało się właściwie zakończyć ale e, z uwagi na e, rzesze fanów którzy e, w filmach się zakochali w, w, w głównym bohaterze e, postanowiono zrobić a właściwie to Vin Diesel postanowił ponieważ jest to jego inicjatywa i jego jego koncept postanowił nakręcić trzecią część i jakie wyrażenia? No wrażenia takie, że jest to coś pomiędzy pierwszą a drugą częścią stylistycznie zresztą to już wnioskowałem no, z pierwszych zwiastunów one sugerowały, że to będzie właśnie taki wyważony film pomiędzy klimatem pierwszej części a klimatem drugiej części scenariusz dość podobny do, do pierwszego scenariusza, do pierwszy, pierwszego filmu i niektórzy mogą poczy poczy poczytać to za wadę ponieważ na samym początku kiedy akcja zaczyna się rozwijać no po prostu wiemy co się zdarzy niemniej jednak film w paru, w paru momentach mnie zaskoczył w paru momentach było coś czego akurat nie przewidywałem także, także nie jest tak znowu od początku do końca przewidywalnie jednak jest to zdecydowanie część, która zadowoli raczej wygłodniałych fanów Riddicka, niż, niż sama w sobie miałaby stanowić jakąś odrębną wartość. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich filmów, to, to nie polecam brać się za nowy film, a nowy film nosi po prostu tytuł Riddick. E, tylko najpierw Peach black sobie obej obejrzycie. Potem sobie obejrzycie e, dopiero kroniki Riddicka i, i ten trzeci, czyli Riddick. E, dla fanów na pewno warta rzecz uwagi. E, tutaj też taki, taka ciekawostka. E, swego czasu powstała gra komputerowa. E, ucieczka z Butcher Bay, e, tak się nazywała. Na podstawie właśnie przygód Riddicka, główny, główny bohater, oczywiście, Riddick, który trafia znowu gdzieś w tarapaty i ląduje w super, super zabezpieczonym, ponurym więzieniu kosmicznym, z którego nie ma wyjścia. No i oczywiście postanawia stamtąd uciec. I tak jak większość przenoszenia filmów, scenariuszy filmowych, nagry komputerowe zazwyczaj jest zwy, zwyczajnym skokiem na kasę i, i prawie zawsze y, takie produkcje są strasznym dnem. To jest już właściwie można by powiedzieć reguła, że jeżeli był film i robił na podstawie filmu grę, to znaczy, że to będzie straszna kicha i, i w ogóle na to, na to się prawdopodobnie złapią tylko naiwni, którzy po prostu się napalili filmem i, i ich kupią w ciemno. I taka, taka, taką regułę przyjmuje wiele wielu producentów, którzy wypuszczają jakieś produkcje tuż po filmach na ich podstawie. Natomiast Tutaj było inaczej, tutaj było zdecydowanie dobrze i Ucieczka z Bachelor Bay e, ma wszystkie aspekty e, najlepszych stron e, przygody jest jest, e, jest tam sporo skradania się, wykorzystania elementu ciemności, e, co znamy e, z filmów. E, jest trzymająca w napięciu fabuła i to jest też bardzo ważne, także jeżeli ktoś nie grał, e, co prawda Ucieczka z Bacar wyszła już dłuż, dłuższy czas temu, to znaczy ładnych parę lat temu, ale widziałem, że jest gdzieś wznowiona wersja HD, która ma wyższą rozdzielczość i bardziej jest dostosowana do dzisiejszych standardów, więc myślę, że jest jeszcze możliwość zagrania sobie w jakiś komfortowych w ramach jakichś komfortowych parametrów audiowizualnych. No i, no, i, no i tak naprawdę cieszę się, że, że w końcu ten film obejrzałem, nie jestem jakoś bardzo nim szokowany na plus, nie jestem szokowany na minus. No właśnie to jest jeden z tych filmów, który ogląda fan, dlatego że, dlatego, że postać mu się podoba, dlatego że, że świat, uniwersum go zainteresowało. Ale bez większych oczekiwań, jeżeli tak podchodzimy, widzieliśmy w poprzedniej części, to zdecydowanie warto obejrzeć. Na pewno warto obejrzeć. Jeśli chodzi o kino science fiction, tak jak mówię, Riddick, jeżeli nie znacie jeszcze przygód Riddicka, to musicie poznać, ponieważ no jest, jest to kawał gościa z charakterem, i tutaj nie przychodzi mi żadna postać kina science fiction w ostatnim dziesięcioleciu, która mogłaby go przebić. Jeżeli Wam przychodzi inny główny bohater filmów, które wyszły od 2000 roku w górę, czyli nawet więcej niż 10 lat, to rzucam takie wyzwanie, żebyście w komentarzach napisali jaki jest waszym zdaniem ten lepszy ciekawszy główny bohater kina science fiction, tylko podkreślmy to mają być to filmy pełnometrażowe chociaż jeżeli, jeżeli chcecie to możecie zaproponować też postacie z seriali tutaj by się pojawiło kilka, kilka ciekawych być może charakterów ale myślę, że i tak Rydnicka nikt nie przebije to właściwie byłoby na tyle w tej kwestii, z ciekawostek jeszcze wrzuciłem przed chwilą nowy klip Epic Lloyd'a i Nice Peter'a, wydany z okazji urodzin, teraz urodzinowy klip Epic Lloyd'a i takie kilka słów dla tych, którzy nie znają. Nice Peter i Epic Lloyd to są mega kreatywni ludzie, którzy zrobili właśnie coś, co pokazuje jak można ciekawie wykorzystać potencjał YouTube'a i stworzyć dzięki temu coś nowatorskiego z pomysłem i to wypromować. Najbardziej znani są z serii Epic Rap Battles of History, w których tworzą komiczne rapowe pojedynki postaci historycznych i postaci znanych współcześnie również postaci fikcyjnych, jak i postaci prawdziwych. Na przykład Chucka Norisa, Baracka Obamy, Eltona Johna i tak dalej, tak dalej. Kogo byście sobie z takich bardziej znanych charakterów prawdziwych i charakterów historycznych, charakterów również filmowych wymyślili, to gdzieś tam się to prędzej czy później pojawia. Strasznie mi się ten koncept spodobał. Robią to naprawdę z fajną oprawą, do, dobrą oprawą audio przede wszystkim, fajne podkłady, przezabawne teksty bardzo często, bardzo fajna charakteryzacja i naprawdę pomysł niby prosty, ale, ale właśnie genialny w swojej prostocie. Zresztą drugi, drugi ciekawy projekt, również interesujący, to jest projekt Epigloida raps Hope for Hire, czyli tak zwane disy, czyli krytyczne teksty rapowe kierowane do kogoś. Oczywiście również forma taka z przymrużeniem oka, taka w, nie, nie do końca, nie do końca jakaś y, y, poważna, ale koncept jest taki, że ludzie piszą do Epigloida o swoich problemach y, z kimś tam y, życiowo i y, Epigloid pisze na podstawie tego tekst, który właśnie stanowi y, materiał na kolejne epizody. Robi to z, y, fajnie z humorem i również bardzo mi się to podoba. Y, i właśnie to jest potencjał YouTube'a, bo gdyby nie YouTube, to takie postacie, tacy ludzie, y, oni by nie zaistnieli w żaden sposób y, w ramach konwencjonalnego przemysłu muzycznego. Y, byłoby to wręcz po prostu niewykonalne. A tymczasem właśnie YouTube sprawił, że, y, że mogą uprawiać taką formę ekspresji robić coś, coś tak interesującego, także mimo, że nie jestem jakimś wielkim fanem hip-hopu hip -hopu ani rapu, to jednak muszę powiedzieć, że to jest dla mnie wybitnie interesująca rzecz, którą zawsze śledzę i, i nowe epizody oglądam, także polecam jako jako ciekawostkę. No i dobrze to by było chyba na tyle jak widzicie raz raz temat poważny teraz coś mniej, mniej poważnego będę wrzucał w najbliższym czasie na pewno na profil kolejne ciekawe moim zdaniem jakieś rzeczy czy to trailery czy to klipy czy to inne, inne ciekawostki zapraszam do jakichś tam komentarzy yy, i wyrażania swoich opinii, podsuwania być może pomysłów. Jeżeli macie zapotrzebowanie jakieś <grych> tematyczne, yy, to ja jestem otwarty na Wasze pomysły. Może, może chcecie, yy, żeby powstał jakiś komentarz do jakiegoś wydarzenia, yy, czy yy, do jakiegoś tematu, który wiecie, że że, że w jakiś sposób się nim zajmuje i chcielibyście jakiegoś rozwinięcia. Serdecznie zapraszam. Tymczasem dzięki za wysłuchanie, dzięki, że tutaj jesteście. Jak widzicie coraz bardziej coraz bardziej ciągnie mnie do tego, żeby coś tam komentować i recenzować. Co prawda, dzisiaj recenzją bym tego nie nazwał, natomiast cały czas jest w mojej głowie pytanie, jak nazwać kanał z recenzjami, który planuję i gdy tylko się zdecyduję, gdy tylko wymyślę to z pewnością on powstanie i zaczną się pojawiać kolejne moje recenzje. Tymczasem tutaj nie chcę, nie chcę, nie chcę z różnych względów wrzucać w ramach tego kanału. Myślę, że tutaj cały czas będzie taki właśnie audioblog z różnymi luźniejszymi wypowiedziami. Być może, być może będą tutaj tematy jakieś z pogranicza psychologii, socjologii, zdolności umysłu, futurystyki i tak dalej, czyli te rzeczy, które żeście mogli wcześniej słuchać w ramach poprzednio prowadzonych audycji. Natomiast myślę, że recenzje powędrują właśnie gdzieś zupełnie osobno i, i będą yy, takim, taką zwartą już formą yy, czegoś, czegoś po prostu wyspecjalizowanego. Dobrze, nie przeciągam. Dzięki, dzięki jeszcze raz za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć!